opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w 15 odcinku podcastu o piwie za mikrofonem Bania. Dzisiejszy odcinek jest taki troszkę w biegu nagrywany nie będzie on dotyczył żadnego konkretnego piwa. Dzisiaj nie będzie tej takiej głównej części degustacyjnej Przeglądałem ostatnio, w sumie na bieżąco przeglądam komentarze u mnie na stronie. Pojawiły się dwie nowe osoby komentujące, e, jednak o tym za chwilkę. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy od początku wznowienia działalności podcastu dali jakiś e, znak życia. E, pierwszy był Biały Ikar, pozdrawiam serdecznie. Później Papa Kafe, Krzysiek, czyli Nef oraz ten typ tramwaj. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Dziękuję za zostawione komentarze. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to został on sprowokowany przez Nefa, czy Nepa, nie wiem jak to się czyta. Mówmy Krzysiek. Został sprowokowany przez Krzyśka. Poprosił o omówienie jakiegoś popularnego piwa, żeby przybliżyć mu między innymi historię i jakieś ciekawe fakty na temat te tego piwa. Postanowiłem zrobić takie małe rozeznanie w, w stronach internetowych Piw. Na początku wszedłem na, stronie, na stronę grupy Żywiec. Adres to grupażywiec.pl, oczywiście pisane bez polskich znaków. Od razu można zauważyć po prawej stronie taki banerek z nazwą Poznaj I Jest kilka... Piw e, dostępnych w różnych supermarketach między innymi e, jest piwo Heineken, Desperado, Ależajsk, Specjal, Żywiec i tak dalej. Ciekawym produktem jest piwo Brackie. Ostatnio udało mi się to piwo kupić. E, brackie kupiłem w Carrefourze. Akurat była taka akcja promocyjna. Puszka Brackiego za 2,19. E, muszę powiedzieć, że całkiem dobre piwo, naprawdę e, jak na taką koncernowę wręcz rewelacja, no ale wiadomo, są piwa lepsze od tego akurat, ale, ale takie na co dzień to naprawdę całkiem przyjemne. No i próbuję właśnie wejście w dobrackie. No i niestety, żaden odnośnik nie działa. Może spróbujmy Leżajsk. O, piwo Leżajsk się załadowało. Także mogę wam Poczytać, co ciekawego Grupa Żywiec pisze o swoim wyrobie, czyli o Leżajsku. W browarze w Leżajsku produkowane jest piwo Leżajsk Pełne i Leżajsk Mocne. Leżajsk Pełne to lekkie, orzeźwiające piwo z wyraźnym aromatem chmielu i charakterystyczną goryczką. Leżajsk Mocne ma intensywny smak, większą zawartość alkoholu i długo utrzymującą się pianę. Leżajsk to kultowe piwo kilku pokoleń Polaków. Pod koniec lat 80. na festiwalu w Opolu zespół Wańka Wstańka i Ludojady zaśpiewał niezapomniany do dziś przebój. Takie piwa nie pił nawet król Gulgul Leżajski Ful. Jakość Leżajskiego piwa była wielokrotnie nagrodzana w konkursach piw, organizowanych przy okazji targów odbywających się w Polsce i za granicą, m.in. Eurobir 1995 oraz Polagra i Chmielaki. Piwa z Leżajska dostępne są w półlitrowych puszkach i butelkach. To co ja mogę powiedzieć, że piwo leża jest pełne, jest dostępne w sieci Biedronka. Kosztuje bodajże 2,29 za puszkę. Z takich pobieżnych informacji smakowych, to mogę Wam powiedzieć, że jest całkiem przyjemne. Oczywiście, jeśli tutaj rozpatrujemy w konkurencji piw tego segmentu rynku, czyli popularnych puszkowych koncernówek. Dla mnie na pewno bije na głowę wszelkiego typu tyskie czy żubry. Nie jest to może piwo najwyższych lotów, jednak e, jedno z lepszych jakie można kupić w Biedronce. E, przeglądajmy sobie dalej nasz, e, naszą. Przeglądajmy dalej galerię e, Grupy Żywiec. Następny nich będzie Heineken. No, jest to no, bardzo znane piwo no, i pewnie jedno z lepiej znanych na świecie. Dobrze rozreklamowane, często w filmach można zauważyć, zwłaszcza amerykańskich, że, że dużo ludzi pije Heineken A co tam ciekawego na stronie internetowej? Heineken w charakterystycznej zielonej butelce jest jedną z najsilniejszych międzynarodowych marek piwa. Jest sprzedawany ka na każdym kontynencie w ponad 180 krajach. W Polsce Heineken jest najważniejszą marką w segmencie International Premium, cenioną przez osoby szukające piwa najwyższej jakości. Heineken to ma marka kosmopolityczna, będąca częścią współczesnej kultury miejskiej. Jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś wyjątkowego. W Polsce Heineken kojarzony jest z największym festiwalem muzycznym w Polsce. Heineken Opener Festival, który przyciąga do Polski gwiazdy światowej muzyki. No, jest to niewątpliwie prawda. Eee... Heineken to, to naprawdę e, świetna e, reklama dla tego piwa, e, zorganizowanie takiego festiwalu. No, ugruntowuje e, pozycję tego piwa e, na rynku. Na pewno Heineken jest e, dob dobrze sprzedającym się piwem. Kiedyś e, sam lubiłem kupować sobie często Heinekeny. E, dzisiaj uważam, że, że nie jest to najlepsze piwo. Jednak są jego amatorzy i wielbiciele. Według mnie jest ono, e, ma, posiada bardzo słaby stosunek jakości do ceny, bo, bo jakoś przeciętna cena naprawdę, jak według mnie, na takie piwo dużo za wysoka. Cóż, widać grupie, że wie co, płaca się sprzedawać piwo o, po cenie wyższej niż 3 zł. Ich interes widać, widać, takim się e, dobrze kręci. Jest jeszcze paragraf o historii Heinekena, no, może to być całkiem ciekawe. Przeczytajmy. Choć Heineken to marka nowoczesna i dynamiczna, ma też długą i pasjonującą historię. Opowieść o piwie Heineken nale należy rozpocząć w 1863 roku, kiedy to Adrian Heineken kupił browar de Huyberg. <laughs> Przepraszam za ty nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, ale no, no wychodzi de Huyberg. Browar ten był znany w Amsterdamie już od XVI stulecia. Połączenie trzech wieków tradycji i dobre zarządzanie sprawiły, że firma zaczęła się dynamicznie rozwijać. Heineken był wówczas pionierem w zakresie postępu technicznego. Pierwszy opanował problem stabilności piw fermentacji w 1880, jako jeden z pierwszych wprowadził urządzenia chłodnicze. Kolejną innowacją było wprowadzenie kultury drożdży, określonej jako Heineken A, stosowanej do dziś. Dokonał tego Francis Hellion, uczeń Ludwika Pastera. Ponieważ Heineken obawiał się, że zazdrośni konkurenci zrobią wszystko, by poznać jej tajemnicę, zdecydował się na niezwykły krok w tamtych czasach, gdy nikt jeszcze nie słyszał o szpiegostwie przemysłowym. W wielkiej tajemnicy wywiózł z Amsterdamu oryginał receptury i zdeponował setki kilometrów od domu, w szwajcarskim banku. Był prawdziwym wizjonerem, gdyż ta właśnie receptura zapewniająca wysoką jakość piwa okazała się jego najcenniejszym majątkiem. Już w końcu XIX wieku Heineken rozpoczął eksport piwa najpierw do Francji, potem do niemal całej Europy i na Bliski Wschód. Obecnie Heineken jest najsłynniejszym piwem na całym świecie. Jest sprzedawany w ponad 180 krajach. Zielona butelka Heinekena jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek świata. No, historia widać Całkiem pasjonująca, przeplatana nawet intrygami. No ale co, myślę, że nie ma się co dalej zagłębiać tutaj w tego Heinekena. Może przeczytajmy coś o bardzo, bardzo ostatnio reklamowanym w Polsce piwu, czyli o żywcu. Piwożywiec. Żywiec to największa polska marka piwa w segmencie premium. Jest również najbardziej znanym polskim piwem za granicą. Jako jedna z kilku marek o charakterze narodowym stanowi wzór dla kolejnych pokoleń przedsiębiorców. Kojarzy się z najwyższą jakością piwa, szacunkiem do tradycji i krystalicznie czystą wodą z polskich gór. Piwo żywiec od momentu powstania w 1856 roku jest ważone stale i, nie, i niezmiennie w tym samym miejscu. browarze w żywcu. Obecnie z browaru wyjeżdża rocznie ponad 3 miliony hektolitrów piwa żywiec. Opatrzone oryginalną etykietą z tańczącą parą zawierającą wszystkie najważniejsze elementy historycznego znaku browaru oraz rok powstania firmy, jest nagradzane i stawiane na wzór na całym świecie. W browarze ważony jest też od 1881 roku porter żywiecki. Do dziś powstaje według tej samej historycznej receptury sławnego arcyksiążęcego piwowara Juliusza Wegnera. Jest to piwo dla znawców, którego wyśmienite walory smakowe i zdrowotne już od XIX wieku potwierdzają liczne wyróżnienia, a nawet przychylne opinie lekarzy. Porter Żywiecki, jedno z najstarszych polskich piw gotowanych według oryginalnej receptury, jest znany pokoleniom piwoszy pod niezmienioną marką. Powiem wam szczerze, że jak żywca nienawidzę, to tak żywieckiego portera lubię. Jest, jest to naprawdę dobre, mocne piwo. Które ktoś, kto lubi się zmierzać z porterami, no powinien obowiązkowo spróbować. Według mnie tutaj na tle innych takich popularnych porterów, jak chociażby ostatnio szeroko dostępny porter z Okocima, no nie ma sobie równych. We, wcześniejszych, we wcześniejszym odcinku opowiadałem o porterze z Corneliusa, jest to, jest to inny kompletnie Porter niż Żywiec. Według mnie Żywiec jest taki bardziej wytrawny, bardziej z charakterem. Nie jest też tak słodki. Generalnie naprawdę Żywca Porter polecam. A tym samym Żywca, żywca tego z segmentu premium odradzam każdemu. Kolejne piwo to jest Specjal. Ostatnio miałem przyjemność z tym piwem i, i może za chwilkę o tym powiem. Przeczytajmy opis. Specjal jasny pełny to doskonałe, klasyczne piwo typu Pils. Jest zaważone w renomowanym browarze w Elblągu z najlepszych składników i według tradycyjnej receptury. Krystaliczna czysta woda, sód z jęczmienia z najlepszych plantacji, specjalne gatunki chmielu. One nadają piwu złocistą barwę, wyraźną goryczkę i charakterystyczny, doskonały smak. Dzięki temu specjal jest tak popularny w swoim regionie. W sprzedaży dostępne jest również piwo specjal mocne, o większej zawartości alkoholu i bardziej wyrazistym, ciężkim smaku. No ja bym tutaj z tym doskonałym smakiem nie przesadzał. Kupiłem ostatnio specjala mocnego właśnie. Kto śledzi... Mój wątek na blipie zapewne widział, jak wrzuciłem zdjęcie i oceniłem jako jedną gwiazdkę na sześć możliwych. No Jest to po prostu sik. Ciężko mi tutaj znaleźć jakieś dobre piła dla tego słowa. No może jedynie dobra była cena. Kosztowało coś koło złotych pięćdziesiąt. A to tylko z tego względu, że była duża, duża promocja w sklepie. Zobaczyłem promocję, pomyślałem, o, nie piłem jeszcze tego piwa, za dużo się nie wykosztuje, spróbuję czegoś nowego. No dobra, podchodzę do, do półki, patrzę, wszystkie piwa dwa miesiące po terminie. Myślałem, no kurczę, nie będę ryzykować kupować czegoś przeterminowanego. No ale trochę poprzestawiałem buteleczek, udało się znaleźć kilka piw, które, y, które były y, cały czas y, z dobrym terminem, czyli no, takie, które miały tam powiedzmy tydzień, czy miesiąc do końca terminu ważności, no to pomyślałem, takie jedno mogę wziąć. Wziąłem, zapłaciłem je, tak samo jak za to przeterminowane piwo. No i co się okazało? Wróciłem do domu, otworzyłem ani zapachu specjalnego, ani jakiejś piany, no w sumie w sumie myślę sobie, no trudno, może chociaż w smaku będzie dobre, no okazało się, że nie smak był jeszcze gorszy niż ten brak piany i brak zapachu. Naprawdę nie polecam przynajmniej piwa specjal mocne. Nie wiem jak jest z tą słabszą wersją. Nie wiem czy to jest informacja potwierdzona i czy powinienem ją tutaj rozpowszechniać na łamach podcastu. Ale mianowicie słyszałem, że piwo specjal jest rozlewane na dwa sposoby. Rozlewane a uważone. Słyszałem mianowicie, że na terenie regionalnym, właśnie wokół Elbląga, jest sprzedawany specjal wyższej jakości niż ten, który jest produkowany na zapotrzebowania supermarketów w całej Polsce. Oczywiście może to być kompletna bzdura, także słyszałem to z w ogóle niepotwierdzonego źródła i, i naprawdę sprzedaję to tutaj jako taką tanią plotkę, która która być może jest wierutnym kłamstwem. Nie wiem, no, to jak mówię plotka, usłyszałem, puszczam dalej. Myślę, że teraz będzie ostatnie piwo z grupy Żywiec. Piwo, do którego kiedyś miałem sentyment, teraz mi przeszło. Piwo Warka strąka Produkowany według tradycyjnych metod technologicznych, wyłącznie z najwyższej jakości naturalnych surowców słodu, chmielu, drożdży i wody. Charakteryzuje się ciemnozłotą barwą i unikalnym, głębokim smakiem. Wysoka zawartość alkoholu i ekstrakt nadają temu piwu pełny, specyficzny smak o połączeniu z odpowiednim nasyceniem dwutlenkiem węgla doskonale orzeźwia. Strąg jest dostępny w butelkach i puszkach o pojemności 0,5 litra, w butelkach 0,33 litra, a w gastronomii w kegach 30 litrów. No muszę szczerze powiedzieć, że nigdy nie widziałem Stronga w potalkach 0,33. Może tutaj też kilka słów o tym piwie opowiem. Tak jak wspomniałem, miałem do niego sentyment, ale to, to jeszcze jest do czasów, kiedy, kiedy nie było warki dwusłodowej. Wtedy, wtedy warka Strong miała bodajże 7 bądź 7,5% alkoholu, teraz ma chyba 6,5%. Nowa wersja, ta dwusłodowa, wypada zdecydowanie, zdecydowanie źle. Oczywiście na tle e, tamtej, poprzedniej wersji, e, piwo zdaje się być e, jakieś rozwodnione, nie do końca pełny smak. Może to jest tylko takie moje przyzwyczajenie do tej starszej wersji, jednak według mnie warka poleciała na łeb na szyję z jakością już nie jest tym samym piwem co kiedyś. No dobra, myślę, że czas opuścić stronę internetową grupy Żywiec. Przenosimy się na stronę internetową kompanii piwowarskiej. Adres to jest kp.pl. Króciutki, łatwy. No i tutaj też mamy wybór. Tak na około, na około z 10 piw. I muszę szczerze powiedzieć, że, że są tutaj... Piwa zdecydowanie, zdecydowanie lepsze niż w grupie Żywiec. Mianowicie, mój e, taki absolutny numer jeden e, z kompanii piłowarskiej Piwo, które miało już e, swój odcinek w podcaście nawet. Piwo z rewelacyjnym zamknięciem, takim korkowym, strzelającym niczym szampan. Już kojarzycie o czym mówię. Oczywiście, chodzi o Grolsza. No, wszedłem w profil Grolsza. I teraz, co tu jest ciekawego napisane? Grolsz, co Cię powstrzymuje? Grolsz to wyjątkowa, międzynarodowa marka piwa premium. Piwo dla ludzi niezależnych duchem, podążających własną drogą, którzy doceniają nie tylko jego wyśmienity smak, ale i unikalne zamknięcie typu swing top. Grolsz powstaje w jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych browarów w Europie, w holenderskim mieście Enschede. Nie jestem pewien, czy dobrze to przeczytałem. Za błędy przepraszam oczywiście. Swój doskonały smak zawdzięcza unikalnej technice ważenia w niskiej temperaturze. Grolsch to najwyższej jakości holenderskie piwo typu Lager, zawierające 5% alkoholu i 11,3% ekstraktu. Najlepiej smakuje podawane w temperaturze 6-8 stopni. Grolsz to marka dystrybuowana przez kompanię piłowarską od sierpnia 2009 roku. Grolsz w Polsce będzie patronował niezależnym wydarzeniem artystycznym, angażując się także w działalność, których celem jest wspieranie niestandardowego sposobu myślenia. No, jak widzimy e, na stronie kompanii piłowarskiej, nie ma aż takiego lania wody o piwie, a, a są no, takie konkretne informacje z... Jest zawartość alkoholu, ekstrakt, temperatura, w jakiej powinno być serwowane piwo. No Według mnie tak właśnie powinna wyglądać strona internetowa o dowolnym piwie. Właśnie takie informacje, piękne zdjęcia są. No ale wybierzmy kolejne piwo do zaprezentowania. Jakieś małe problemy mam tutaj. Nie chce mi się wczytać. Hmm. Nie ciekawe. No to zobaczymy, co jest w zakładce świat piwa. O, w zakładce świat piwa mam odnośniki znowu do tych. Do tych piw wszystkich. Teraz następne piwo, które według mnie jest bardzo dobre. Oczywiście, no, tak, jak w praktycznie w każdym przypadku można znaleźć piwo lepsze. Piwo o lepszym stosunku jakość jakoś cena. Ale ja jednak to piwo lubię, o którym teraz będę mówił. I cóż, nie pozostaje Wam nic innego jak posłuchać. Peroni. Prawdziwy włoski styl w piwie. Peroni to piwo jakiego jeszcze w Polsce nie było. Stylowa włoska marka. Kwintesencja pasji, kunsztu i wyrafinowanej elegancji. U jej podstaw leży idea La Bella Figura. Pięknie przedstawiającego się w stylu życia, zach zachowania i wyznania wartości. Jak najlepsze włoski marki dziedzinie stylu i designu, per tak Peroni Nastro Azuro wnosi do świata piwa całkowicie nową jakość. Peroni Nastro Azuro zostało stworzone dla ludzi z klasą. Twórcy Peroni poszukiwali smaku, który byłby odzwierciedleniem doskonałości, hołdował najbardziej wysublimowanym gustom. Peroni orzeźwia w najlepszym stylu. Zawiera jedynie najszlachetniejsze składniki, bo tylko takie uwodzą szlachetnością smaku. Peroni dostępne w puszkach półlitrowych, w butelkach półlitra oraz 0,3. Zawartość alkoholu 5,1%, zawartość ekstraktu 11,75%. Można jeszcze kupić w kegach 30-litrowych Mi bardzo Peroni smakuje, niewiele jest na naszym rynku włoskich piw, bynajmniej ja takich nie znam, z tego co mi się kojarzy Peroni jest tutaj jedynym takim ogólnodostępnym piłem, w każdym markecie można kupić, no niekoniecznie jest to piwo najtańsze, ale na pewno też nie należy do najdroższego segmentu, myślę że jest takie cenowo z wyższej półki, a smakowo zdecydowanie z takiej mocnej, średniej. I to jest... No, ta średnia półka jest tutaj zaletą tego piwa, nie ma co ukrywać, jest całkiem, całkiem przyjemne, dobre właśnie do orzeźwienia. No i co? Przejdźmy do kolejnego piwa. Wejdźmy w piwo, które jest sztandarowym produktem kompanii piwowarskiej, a mianowicie, Tyskie z Polski. Tyskie to nasza czołowa marka. Jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku piwa. Od lat zdobywa uznanie zarówno w kraju i za granicą. Wielokrotnie uhonorowane najbardziej prestiżowymi laurami branży piwowarskiej. Tyskie jest wyjątkowym sponsorem sportu. Od 2005 roku wspiera nie tylko naszą reprezentację w piłce nożnej, ale również jej trenera Leo Benhakera oraz kibiców. Tyskie Gronie To kontynuator wielowątkowej tradycji ważenia piwa w Tychach. Tradycja ta sięga XVII wieku. Smakosze tego gatunku cenią sobie przede wszystkim łagodny, chmielowy zapach, złocisty kolor oraz gęstą białą pianę. Bukiet zapachowy świadczący o doskonałym smaku pozostaje poza zasięgiem większości polskich piw tego typu. Tyskie Książęce Charakterystyczne cechy tego piwa to subtelny, mylowy zapach i delikatna goryczka. Odpowiednie nasycenie dwutlenkiem węgla daje, zawarto, daje zwartą i obfitą pianę, natomiast przepiękny, złocisty kolor wywołuje nieodpartą chęć kosztowania go i pozostania mu wiernym. Może ja teraz trochę takich e, suchych informacji. Tyskie Gronie zawiera 5,6% alkoholu oraz ekstrakt 11,7%. Tyskie Książęce zawartość alkoholu 5,7% oraz ekstrakt 12, czyli obie rzeczy minimalnie wyższe. Powiem szczerze, Tyskiego Książęcego nigdy nie piłem, ale z tego co widać tutaj na stronie jest w takiej samej butelce jak Tyskie gronie, jednak etykiety są takie e, szaro-złote. Oczywiście e, takim dominującym napisem nie jest tyskie, tylko jest napis książęca. E, etykiety wyglądają naprawdę zachęcająco, jednak e, po moich doświadczeniach z tyskiem gronie nie chciałbym go chyba spróbować. E, osobiście uważam, że tyskie, książę, przepraszam, że tyskie gronie jest naprawdę jednym z najgorszych polskich piw. Być może się nie znam. Na stronie internetowej widać mnóstwo medali, jakie zdobyło, zdobyło piwo Dyskie. Między innymi w 1999 roku Australia International Beer Award w Sydney. Był to srebrny medal, również złoty medal na 12. Festiwalu Piw Polskich. W 2000 roku w Australii złoty medal. W 2001 w Sydney złoty medal, w 2001 w Brukseli złoty medal, w 2002 złoty medal i Grand Prix uh, The Brewing Industry International Award, uh, w 2004 uh, w tej samej dziedzinie srebrny medal, uh, w 2005 uh, złoty medal i Grand Prix. No jak widać, lista uh, osiągnięć. Uh, zdobytych medali jest tutaj imponująca. No ale cóż, ja tego nie kupuję. Nie kupuję zarówno pod względem przenośni, czyli piwo do mnie nie trafia z reklamą, jak i również nie kupuję go tutaj pod względem finansowym. Nie wydaję pieniędzy na to piwo. no Uważam, tak jak już wcześniej powiedziałem, że, że nie jest warte tego, by je pić. A może jeszcze tak, dla formalności podajmy, że dyskie można kupić w butelkach 0,6, 0,5 oraz 0,3 litra. No i w puszkach półlitrowych jest również wersja pakowania w kartony, czy też sześciopaków butelkowych. Książęce w butelkach i puszkach półlitrowych oraz w kegach 30 50 litrów. Trochę... A trochę e, złych emocji wam może tutaj przekazałem e, wiążących się z tym piwem dlatego przejdźmy do czegoś do czegoś no, do czego? do piwa przejdźmy do piwa, które dla mnie jest e, może jest to za duże słowo e, kiedyś było e, naprawdę takim numerem jeden ale to, to było dawno i, i od tamtego dawnego czasu, myślę z dwóch lat a może nawet no, dwa lata ostatnio. No, ostatnio, dwa lata temu piłem to piwo i było naprawdę dobre. No, trochę się zapętliłem, już nie pamiętam co mówię. Dobra, mianowicie aktualny piwo jakie chciałbym teraz opowiedzieć to jest Miller. Powstało w 1986 roku jako zaprzeczenie tradycyjnych piw, które cechuje gorzka wysma. Dzięki specjalnej technologii filtracji nie wymaga pasteryzacji i smakuje jak piwo nalewane prosto z beczki. Jest lekkie, yy, jako lekkie, orzeźwiające piwo stanowi doskonałe uzupełnienie imprez. Polecane dla wszystkich tych, którzy lubią zabawę i poszukują moc nowych wrażeń. W klubach na całym świecie Millera pijemy tylko z butelki. Piwo dostępne jest w bezwrotnej butelce 0,33. Zawartość alkoholu 4,7%, zawartość ekstraktu 12,11,2%. No, Miller, e, nawet nie miałem pojęcia, że jest to piwo niepasteryzowane. E, tutaj takie pozytywne zaskoczenia. Według mnie jest to naprawdę świetne piwko, e, które właśnie charakteryzuje się tym, że nie jest gorzkie. Przynajmniej z tego co pamiętam. Jest właśnie takie łagodne w smaku. Zawsze mi bardzo smakowało. Butelka jest według mnie prześliczna. Biała butelka 0,33 z czarno-złotymi etykietami, z orłem, z takim amerykańskim napisem Miller. No, według mnie rewelacja, naprawdę tak powinno się opakowywać piwa. Najwyższy, naprawdę światowy poziom tutaj oprawa graficzna tej butelki prezentuje i, i to naprawdę topiło. Kupuję bez zastanowienia. Nie potrzebuje nawet specjalnej reklamy. Samo z siebie już sprawia wrażenie ekskluzywnego produktu. Według mnie no, to jest produkt, który naprawdę warto spróbować i, i się nim może rozkoszować to za duże słowo, ale wypić i mieć naprawdę taką Radosną przyjemność z tego, że się wypiło Millera. Kolejne piwo. To piwo, które... Które mi osobiście nie do końca podchodzi. Znaczy na pewno nie mogę powiedzieć, że jest złe. Ale to po prostu nie jest chyba mój typ piwa. Pilsner Urquell. Trawny smak rodzi się z czasem. Pilzner Urquell to piwo, które zmieniło bieg historii piwa na świecie i ponad 160 lat temu dało początek całej kategorii Pilsnerów. Jego szlachetna złocista barwa, wyjątkowe smaki, i najwyższa jakość gwarantowane są przez doskonałą i niezmienną od 1842 roku recepturę. Świat Pilner Urquell to świat dojrzałości, wyrafinowa wyrafinowanego smaku oraz wyjątkowego stylu. Świat, w którym panuje niepowtarzalny klimat, gdzie rozbrzmiewa muzyka dla wymagających, a ludzie mają wiele niebanalnych pasji, takich jak fotografia. No widać, jestem niedojrzałym niefotografem. Ponieważ, e, no ja nie do końca się zachwycam tym smakiem. E, na pewno jest on bardzo charakterystyczny i Pilsnera Urquell nie da się z niczym innym pomylić. Jednak dla mnie jest to taki, taki trochę drewniany smak i to drewniany to jest e, dobre określenie, ponieważ e, w smaku to piwo kojarzy mi się z zapachem drewna. E, no, są to dość specyficzne odczucia, jednak tak mi się kojarzy i, i nie powiem, czasami sięgam po to piwo, jednak... E, jednak, jednak stosunkowo rzadko. Może jeszcze podajmy takie formalne, suche fakty. Zawartość alkoholu 4,4%, ekstrakt 11,8% No i dostępność butelki 0,5 oraz 0,33 litra i półlitrowe puszki. No, z tego co, o, co gdzieś kiedyś czytałem i mi się kojarzy, Pilzner sprzedawany w Polsce nie jest produktem czeskim. Jest on e, produkowany gdzieś w Polsce. Jednak e, również tej informacji nie jestem w stanie na 100% potwierdzić. No ale mniejsza o to zresztą. Będziecie w Czechach, to, to kupcie sobie oryginalnego Pilznera i, i jak ktoś może, to niego porówna z Pilznerem dostępnym w Polsce. I się przekonamy, czy się czymś różni. Kolejne piwo to jest e, mój taki faworyt, jeśli chodzi o piwa, a, o piwa kobiece, no nie oszukujmy się, gingers, tak, piwo imbirowe, które pewnie każdy zna, każdy próbował, e, jak dla mnie, e, jeśli mam do wyboru gingersa, redsa, e, bez zastanowienia się wezmę gingersa, e, dlaczego, no może dlatego, że nie jest owocowy, nie wiem, po prostu bardziej mnie przekonuje ten smak. Oba piwa, jak zapewne wiecie, są słodkie. Gingers nie jest taki kwaśny jak res. No po prostu, według mnie jest lepszy. No ale poczytajmy, co tutaj kompania piwowarska nam nawypisywała o gingersie. Gingers, poznaj smak wolnych chwil. Ginger to marka wprowadzona na rynek polski w 2003 roku jako jedyne oryginalne piwo imbirowe. W 2008 roku Ginger został przejęty przez kompanię piwowarską, a w roku 2010 dokonanego ponownego wprowadzenia marki na rynek. jest to delikatne piwo z lekką notą imbiru kierowane do kobiet, które cenią sobie chwilę wolnego czasu. Sprawdzi się idealnie jako towarzysz uprzyjemniający panią czas spędzany w gronie przyjaciół lub znajomych podczas niezobowiązujących przyjęć czy w trakcie wspólnego grillowania. Delikatne smaki i unikatowy aromat sprawiają, że piwo gingers można sączyć bez pośpiechu, a wolne chwile nabierają wyjątkowego smaku. Zawartość alkoholu 4,1%, ekstrakt 11,8%, dostępny w butelkach 0,5 litra i puszkach 0,5 litra. Myślę, że nie ma się tutaj co więcej rozwodzić nad gingersem. Może jeszcze tylko nadmienię, że inne piwa, które tutaj kompania piłowarska nam serwuje, to jest lech, żupr, dębowe mocne woje, krec i to wszystko. Wchodząc na stronę kompanii piłowarskiej w zakładkę Świat Piwa, można się dowiedzieć co nieco o historii piwa, o tym, jak się obchodzić z piwem. Ciekawostki O oraz piwo od A do Z. Ciekawostki O są o wartościach odżywczych. No ale nie będę Wam tego czytał, jeżeli, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej niż to, co ja Wam tutaj podałem, to odwiedźcie stronę kapel.pl. No muszę powiedzieć, że Zbliżamy się powoli do końca podcastu. Ostatnia strona internetowa, jaką dzisiaj odwiedziłem, to jest strona karsbergpolska.pl. No tutaj jest oczywiście najmniejszy wybór piw, jakie, jakie mogliście... Tutaj jest oczywiście najmniejszy wybór piw spośród tych wszystkich trzech stron, jakie dzisiaj prezentowałem. Niemniej jednak są pozycje bardzo ciekawe, może zacznijmy od takiego no, najbardziej oczywistego produktu, czyli od Carlsberga. Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie, charakterystyczne zielone butelki Vici, z tłoczonym znakiem firmowym Carlsberga jak i znak firmy podkreślany od dołu wstęgą każdemu piworzowi kojarzy się ze znakomitym trunkiem. Ekstrakt 11,1% Alkohol 5%. W tej strony jest odnośnik bezpośrednio do strony carlsberg.pl. Wejdźmy na tą stronę. Może będę Wam opowiadał, co mi się tutaj wyświetliło. Jest tło wielkiego stadionu. Na murawie stoi butelka i kufel, w sumie kufel pokal piwa. Co ciekawe, pokal jest pełny oraz butelka jest pełna, jeszcze nie otwarta. Należy potwierdzić swoją datę urodzenia. Ja potwierdziłem mi się strona wysypała. Ale spróbujemy jeszcze raz odświeżyć. No, jeszcze raz data urodzenia. I jeszcze raz się strona wysypała. Spróbuję wpisać trochę starszą datę urodzenia. Zobaczymy czy to coś zmieni. No niestety. Strona nie działa, a może jest jakaś przerwa techniczna, a może padła z jakichś innych powodów. No nie. Wracając do Carlsberga, opis na stronie bardzo ubogi, jednak rysunek jaki przedstawia opakowania, w których możecie dostać to piwo jest naprawdę imponujący. Zaczynając od butelek półlitrowych po półlitrowe czteropaki, dziesięciopaki. Butelki 0,33, sześciopaki, butelek 0,33, półlitrowe puszki, czteropaki, sześciopaki, pół puszek. Od siebie dodam, że swego czasu w Tesco były bodajże 12 albo 20 paki Kersberga w puszkach 0,33. No, takie puszki rozmiaru Coca-Coli. One wychodziły. Bardzo nieopłacalnie w stosunku do ceny zwykłego Kersberga na przykład półlitrowego i no ale to tylko taki takie wtrącenie, że takie coś było. Przejdźmy do następnego piwa, które według mnie ma naprawdę świetną ofertę. Jest to piwo okocim. Okocim przeczytajmy taki główny opis. Jedna z najstarszych i najbardziej cenionych polskich marek piwa. Jej korzenie sięgają czasów monarchii austro-węgierskiej. Tradycyjne i nowoczesne dały efekt w postaci znakomitego, powszechnie cenionego na całym świecie piwa. No i mamy dostępne cztery rodzaje. Okocim Premium Pils, Okocim Premium Mocne, Okocim Pszeniczne i Okocim Porter. Powiem szczerze, że, że Okocim Mocne mi tak średnio, średnio podchodzi. Jest to według mnie za mocne piwo jak na Pilsa i... No i... No, nie trafia ja tutaj w moje gusta. Zdecydowanie Pilsy wolę takie słabsze, a z mocnych piw to... to oczywiście portery. No ale otwórzmy każde sobie po kolei i... i... poczytajmy co tam jest ciekawego napisane. Okocim Premium Pils. Legendarne piwo z zbalansowanym smaku, uzyskanym dzięki oryginalnej okocimskiej recepturze. Charakteryzuje się doskonałym, wyważonym smakiem, wyczuwalną koryczką, doskonałym aromatem i świetlistą kremową pianą. Ekstrakt 12%, alkohol 5,6%. Jedno co mnie we wszystkich, wszystkich, bez wyjątku Kocimach zachwyca to jest butelka. No jest po prostu rewelacyjna. Jest to taka wysoka butelka. W miejscu, w którym z reguły łapiemy butelkę ręką, tak mniej więcej po środku tej grubej części jest delikatnie wklęśnięta. Znajduje się na butelce piękny rysunek logo Kocima, jest taki wytłoczony do przodu. No naprawdę butelka jest rewelacja. Wszelkie dane znajdują się na etykiecie na szyjce. Okocim Pils posiada zielone etykiety, zielony kapsel I to by było tyle. Okocim Premium Mocne. Piwo, od którego rozpoczęła się w Polsce popularność segmentu piw mocnych. Charakteryzuje się wyrazistym, głębokim smakiem. Piwo wielokrotnie nagradzane na konkursach. Alkohol 7,1%, ekstrakt 15,1%. Jest dostępne e, zarówno Okocim e, Mocne, jak i Pils jest dostępny półlitrowych butelkach oraz półlitrowych puszkach. A niedawno w Biedronce z okazji 15-lecia działalności tej sieci były dostępne okocimy w puszkach bodajże 565 ml. Te właśnie zielone, słabsze, słabsza wersja była dostępna z okazji 15-lecia. A ta mocniejsza wersja już od pewnego czasu jest tak dostępna w takich e, większych puszkach. więc bodajże napis 13% gratis. Kolejnym piwem jest, e, omawiane już przeze mnie w podcaście, okocin pszeniczny. Okocim przeniczne, piwo stworzone z myślą o koneserach wyjątkowego smaku. Złociste jak przeniczne łany i pachnące lekkim korzennym aromatem. Alkohol 5%, ekstrakt 11,8%, dostępne jedynie w butelkach półlitrowych. Temu piwu należą się przeprosiny ode mnie. Za pierwszym razem, jakie tutaj kosztowałem z Wami na antenie, można powiedzieć, że wylałem wiadro pomi na produkt kocimski. No i co się okazało bardzo niesłusznie. Moje wtedy. Takie można powiedzieć, głośkie słowa wynikały z tego, że byłem niedoświadczonym e, smakoszem piwa, e, bo, bo znawcą tutaj e, na pewno się nie nazwę, ani wtedy, ani teraz. Ale e, to było moje pierwsze podejście do piwa pszenicznego. I jeśli wy na przykład e, też nie piliście nigdy piw przenicznych, pszeniczny, to mogę wam dać taką radę, że że je po prostu się trzeba nauczyć pić. Bardzo możliwe, że za pierwszym razem też wam nic nie będzie smakowało. się to wydawało jakieś nigazowane, mętne, no niesmaczne, kwaśne, chlebowe takie, ale ale naprawdę po którymś piwie już, ja nie mówię, że po którymś pod rząd, ale pijąc Jedno piło w tygodniu, przez miesiąc, można już dojść do wniosku, że to piwo naprawdę staje się dobre w moich oczach. Od tamtego czasu kocim pszeniczny urósł niewiarygodnie. Teraz jest jednym z piw, które częściej pijam. Jest, jest akurat łatwo dostępny w netto, które mam pod domem i, i cena jest, jak na pszenicę, również całkiem, całkiem sympatyczna. 3,29 to nie jest wcale dużo, jak na piwo pszeniczne. Szczerze wam powiem, że te wszystkie e, dziwne smaki, aromaty, no teraz dla mnie to są niezaprzeczalnie atutami tego piwa, a nie jaką się go wadą. Piwo naprawdę rewelacyjnie się pieni, e, jest idealnie mętne naprawdę... Dzisiaj uważam, że mętne piwa to jest coś, czego brakuje na polskim rynku i to naprawdę jest sympatyczne, nalać sobie piwo do szklanki i nic przez nie nie widzieć. Piwo jest takie jasno-żółte, takie słomkowe wręcz. Kolor świetny, ale jak jeszcze raz podkreślam, naprawdę rewelacja to jest piana i te wszystkie aromaty, jakie się uwalniają z tego piwa. No, no dzisiaj to jest dla mnie... Poezja. Oczywiście są lepsze przeniczniaki, ale są też w lepszych cenach. Ja dzisiaj już dojrzałem do smakowania piw pszenicznych i naprawdę ochocim to jest to, co, co wszystkim polecam na początek. I... I naprawdę możecie się e, zacząć oswajać z tym piwem e, takimi drobnymi kroczkami. Nawet nie co tydzień, powiedzmy, nie wiem, raz w miesiącu je próbować, ale zaufajcie mi z czasem. Nabierzecie szacunku dla tego piwa i, i przyznacie mi rację, że, że jak już się je umie pić, to jest rewelacja. Ostatnim okocimskim wyrobem jest okocim porter. Kolejny, po Okocim pszeniczny, koneserski wariant w rodzinie Okocima, będący obietnicą wyjątkowych doznań smakowych i estetycznych. Dzięki połączeniu kilku rodzajów słodów, w tym monachijskiego, karmelowego i palonego oraz dwumiesięcznemu okresowi leżakowania Okocimski Porter sięgnął, osiągnął niepowtarzalną ciemną barwę oraz głęboki szlachetny smak, okraszony cedrowym posmakiem. Alkohol 8,3%, dostępne opakowanie, Puszka i butelka półlitrowa. Szczerze mówiąc nie widziałem nigdy portera w puszce, yy, jednak tego w butelce piłem. Yy, butelka no, sprawia wrażenie czarnej. Już nie pamiętam, on, najprawdopodobniej jest ona brązowa, tak jak wszystkie inne piła. Jedynie jej zawartość przyciemnia tutaj kolor. Oku... Yy... Etykiety, etykieta, ta jedna jest brązowa, brązowy kapsel. No, jest to taki porter może nie najlepszy, ale również nie ma nic specjalnie odrzucającego w nim. Kilka razy go kosztowałem i, i muszę powiedzieć, że całkiem całkiem daje radę. No, może takie kolokwialne słowa, ale Najlepiej będzie jak się przekonać o tym sami. No, według mnie nie ma sensu kupować sobie więcej niż jednej butelki tego piwa, bo, bo na pewno i tak jednego dnia, dwóch nie wypijecie. Przynajmniej ja bym nie dobrady. Jest generalnie zbyt gorzkie, żeby tak dużo go kosztować. A najlepiej to zrobić tak, żeby wypić jedną butelkę na dwie osoby. To się wydaje... Trochę mało, ale no takiego piwa się nie pije hostami, tylko naprawdę je trzeba powolutku sobie smakować i, i rozwodzić się nad tymi palonymi, kawowymi aromatami. Generalnie nie najgorszy porter. No cóż mogę więcej powiedzieć. Może dodałem tak reasumując wszystkie Okocimy, że, że jest w internecie strona okocim.pl na którą możecie sobie zajrzeć i, i tam jest na przykład yy, samouczek, może nie tyle samou, samouczek, co aplikacja do nauki nalewania piwa. A, sprawdźmy jak wpiszę tylko sobie datę urodzenia. No, ta strona działa w przeciwieństwie do Carsberga. Yy, strona jest zrobiona najprawdopodobniej we flashu i, o, słyszycie? A to już nie słyszycie, bo coś mi się internet zwiesił. No ale yy, lecia muzyczka znana z reklamy. No a co jest, nie mogę pominąć intro. Dobra. Myślę, że... że nie będę marnował czasu na wchodzenie na tą stronę i tak już yy, dzisiaj podcast to naprawdę mega długi się robi. A przecież chcę opowiedzieć jeszcze o innych piwach. Kolejny wyrób tutaj serwowany nam przez karsbek Polska. To jest piwo Kasztelan, które mi się nie chce, niestety nie chce uruchomić. Ale nie chcą mi się uruchomić również inne strony. Także sprawdzę czy przypadkiem nie mam jakichś problemów z internetem. Niedługo się słyszymy z powrotem. No już wszystko jasne, problem leżał po mojej stronie, coś mi tutaj z internetem nawalało już. Wszystko naprawione, jesteśmy przy kasztelanie. Kasztelan to pan swojej ziemi. To wyjątkowe piwo ważone zgodnie ze starą tradycją prawdziwych mistrzów browarnictwa. Zawsze świeże z lokalnego browaru. Mamy dostępne trzy warianty piwa kasztelan. Piwo jasne, pełne, mocne oraz niepasteryzowane. Myślę, że tą niepasteryzowaną perełkę zostawimy sobie na koniec. Przejdźmy najpierw do kasztelana jasne, pełne. Jasnobursztynowa barwa, pełna klarowność, kusząca piana, intensywna goryczka i jedyna w swoim rodzaju chmielowa nutka bukietu zapachowego a wszystko to z czystego ekologicznie terenu Mazowsza i Kujaw. Z najlepszych naturalnych składników, własny słód, woda oligoceńska. Kaszlan jasne pełne to ulubiony trunek piwoszy, szukających szlachetnego smaku i dobrej zabawy. Piwo to było wielokrotnie nagrodzane medalami, w tym złotym na ogólnopolskiej degustacji piw chmielaki. Ekstrakt 12,5%, alkohol 5,7%. Piwo można dostać w butelkach półlitrowych, półlitrowych puszkach oraz butelkach 0,33 ml. Jest oczywiście strona internetowa browarkasztelan.pl Butelka tradycyjna taka, jeżeli piliście kiedyś kasztelana, to, to wiecie, że to jest prosta butelka, która na szyjce posiada takie delikatne wybrzuszenie. Taka standardowa butelka, nic specjalnego, ale też nic, nic jakiegoś brzydkiego. Butelka jest brązowa, a na przykład etykiety są srebrne. Kasztelan mocny Barwa ciemnego bursztynu, intensywna goryczka i obfita gęsta piana wraz z dużą zawartością ekstraktu i alkoholu sprawiają, że kasztelan mocny jest lubiany przez tych miłośników piwa, dla których ważny jest nie tylko smak, ale też moc piwa. Piwoto produkowane jest z najlepszych naturalnych składników pochodzących z terenu Mazowsza i Kujaw. Jako nieodłączny składnik Biesiat idealnie nadaje się do spotkań w szerszych gronie. Ekstrakt 14,6%, alkohol 6,8%. Dostępne w półlitrowych butelkach i puszkach. Butelka jest taka sama, brązowa, tym razem etykiety są czarno-złote. Nic nie mogę powiedzieć ciekawego o tych dwóch piwach, ponieważ nigdy ich nie piłem. Raz, może dwa razy zdarzyło mi się widzieć kasztelana tego jasnego, czyli kasztelan jasne pełne. W sklepie jednak nigdy nie miałem jakiejś ochoty, żeby kupić to piwo. Czy to źle, czy dobrze? No, no nie wiem, czy źle, czy dobrze, bo ich nie próbowałem. Jeśli ktoś, ktoś próbował, to niech napisze w komentarzach, jak ocenia te piwa na tle innych tutaj wymienionych. No a teraz przechodzimy do tej perełki, czyli kasztelan niepasteryzowany. Kasztelan niepasteryzowany to prawdziwie polska marka wyprodukowana w lokalnym browarze w sierpcu. W samym środku ekologicznie czystych regionów Mazowsza, skąd pozyskiwane są surowce do jego produkcji. Tradycyjny proces ważenia piwa, woda czerpana z głębokich źródeł oligoceńskich, starannie wyselekcjonowana natura, surowce oraz brak pasteryzacji są gwarancją wspaniałego smaku kasztelana niepasteryzowanego. Delektuj się smakiem świeżym z natury. Zawartość alkoholu 5,7%, ekstrakt 12,5% no i podobnie jak, jak poprzednie piwo dostępne w puszkach i w pół półlitrowych. Piłem... Obie wersje kasztalana niepasteryzowanego i muszę stwierdzić, że, że ta wersja z puszki jest słaba. Jednak wersja butelkowa to jest, to jest po prostu rewelacja. Dla mnie no, idealne piwo na co dzień. Na pewno kojarzycie reklamę. W reklamie pada taki zwrot, że kasztalan świeże z natury i, i to jest naprawdę... No najlepsze określenie dla tego piwa, ono jest przede wszystkim świeże, to czuć w tym smaku, to jest takie leciutkie piwo, chociaż zawartość alkoholu nie najniższa. Piwo jest takie, no, z delikatną goryczką, delikatnie chmielowe, tam wszystko w tym piwie jest naprawdę delikatne, dla mnie no, na ciepłe letnie dni faworyt numer jeden. No i jest coraz szerzej dostępny naprawdę nigdy nie mam problemu, żeby kupić kosztelana. Wystarczy się przyjechać czy do Carrefoura, do Tesco, do Reala, gdziekolwiek chcecie, poza sklepami dyskontowymi, no jest dostępny. Dla mnie wygrywa zawody z innymi piwami takimi koncernowymi. No już w przedbiegach, no chociażby z tego względu, że jest niepasteryzowany. No tak jak powiedziałem, naprawdę to jest piwo takie na co dzień, piwo, które się nie nudzi, piwo, no piwo, które po prostu nie można zabrać ze sobą na grilla, usiąść i, i wypić ile kto tam umie i naprawdę e, no jest może troszkę takim płaskim w smaku, mianowicie no niespecjalnie się e, tam początek piwa od końcówki różni, ale to no kogo to obchodzi, jakieś na grilla, no ludzie. Dla mnie kasztelan pasteryzowane to jest coś, co każdy powinien spróbować i no uważam, że, że większość osób się nim zachwyci. Inne piwa jakie Carlsberg Polska nam tutaj proponuje to jest Harnaś Książ i Karmi, jednak, jednak nie będę tych piw omawiał, no. no bo po co jest również jeszcze Piast i Volt z Piastem nigdy nie miałem do czynienia z Voltem kiedyś raz i nigdy więcej ale o Bosmanie chciałbym coś opowiedzieć Bosman niepowtarzalny smak morskiej przygody doceniony przez pokolenia Piwoszy nie tylko w Szczecinie no i Bosman się rozdziela generalnie na, na dwa rodzaje a w gruncie rzeczy są trzy. Mianowicie Bosman Full oraz Bosman Specjal to są dwa podstawowe, dostępne w całej Polsce. W Szczecinie można bez problemu jeszcze kupić Bosmana niepasteryzowanego. Bosman Full to piwo chwalone przez szerokie rzesze piwoszy. Jednych urzeka, są łagodny, subtelny smak i skryty w nim bogaty chmielowy bukiet. Inni zwracają uwagę na pełną klarowność i gęstą pianę oraz barwę łączących kolor bursztynu i... Przepraszam was tutaj, przerwałem mówienie swoje, zacząłem się rozglądać niespokojnie po komputerach, no bo nagrywam korzystając z dwóch i ktoś mi zaczął szumieć myślę Jezu, wiatraki tutaj padają bo było takie no zdjąłem słuchawki się rozglądam podnoszę komputery co się okazało to na, na stronie Bosmana włączyły się fale morskie i, i napędziły mi niezłego stracha takie fale powinny być zakazane no ale e, z tego nagrywania i tak kupa wychodzi, także robię sobie kolejną przerwę, a do bossmana wrócę za chwileczkę. No już mam nadzieję, że będzie koniec kłopotów wszelkich, nic nie będzie przeszkadzał w nagrywaniu. No, mieliśmy się powoli do końca zbliżać i, i dalej jestem zdania, że zbliżamy się powoli do końca. Ja wiem, że dzisiaj strasznie to przeciąga, ale taki odcinek wyszedł i trudno. Od początku Bosman Full to piwo chwalone przez szerokie rzesze piwoszy. Jednych urzekał godny, subtelny smak i skryty w nim bogaty chmielowy bukiet. Inni zwracają uwagę na pełną klarowność i gęstą pianę oraz barwę łączącą kolor bursztynu i złota. Sekretem tej doskonałości są najwyższe standardy produkcji piwa stosowane w nowoczesnym browarze Bosman w Szczecinie. Dostępne w butelkach cztero, e, boże, dostępne w puszkach i butelkach półlitrowych oraz w czteropakach. Alkohol 5,7%, ekstrakt 12%. E, moim zdaniem Bosman Full, czyli Bosman Czerwony jest najsłabszym piwem z tego browaru. Jest w smaku taki trochę alkoholowy, trochę słodki, no generalnie mi nie podchodzi Dużo bardziej lubię Specjala i Bosmana niepasteryzowanego, także może przejdźmy do nich. Bosman Specjal. Niepowtarzalne, produkowane od lat w prowarze Szczecin. Piwo cenione przez wiernych, <coughs> wiernych specjalów i piłoszy. Zjednało ich sobie oryginalną kompozycją składników oraz większą zawartością ekstraktu, 14% i alkoholu 6,6%. Serca piwosz raduje także jego złocisty, bursztynowy kolor. Gęsta piwna piana, a przede wszystkim jedyna w swoim rodzaju charakterystyczna bosmańska goryczka. Sprzedawane w puszkach i butelkach pół litrowych. Bosman Special, czyli bosman zielony. Nie jest tak jak to z reguły w piwach się dzieje, że, że te słabsze jest piwem słabszym, a te mocniejsze w nazwie ma mocne tutaj, bo są specjal, to jest jakby zupełnie odrębne piwo, ono nie ma być mocniejszym fullem e, Broń Boże, tutaj specjal zupełnie inaczej smakuje. E, nie jest to piwo takie, które nas dusi alkoholem, wykrzywia twarz. E, nie, specjal jest jakby bardziej, e, myślę, że bardziej e, wykwintny. E, to jakoś w miarę e, dokładnie określa. Jest według mnie piwem, które jest wyższej jakości które jest piwem bardziej dla smakoszy wydaje mi się, że specjal jest dla ludzi, którzy bardziej cenią sobie smak piwa żeby poczytać o Bosmanie niepasteryzowanym musimy udać się na stronę browaru bosman.pl Kliknąłem w odnośnik nie, Bosman, niepasteryzowany. E, wyskoczyło mi tutaj e, ładny obrazek browaru z butelką piła, jednak e, strona długo się wgrywa. Piwo jest reklamowane napisem świeże z browaru. Jest to piwo, które raczej będzie ciężko kupić poza Pomorzem. No jak to wiadomo jest przeznaczony na rynek regionalny, niezbyt długi okres przydatności do spożycia. Może jeszcze dodam, że Bosman niepasteryzowany jest to tak zwany Bosman brązowy, no ze względu na brązowe etykiety. Browar Bosman Szczecin to niezwykłe miejsce o ponad... 160-letniej historii, gdzie pierwszą warkę piwa uważono w 1848 roku. W ważalni szczecińskiego browaru można oglądać tradycyjne, lśniące miedziane kazie, które przywodzą na myśl bogatą historię browaru i w których ważono niezwykle niezwykłe piwo, bosmana niepasteryzowanego. No, muszę wam powiedzieć, że, że naprawdę jak ktoś kto mieszka w Szczecinie mnie słucha, to mogę powiedzieć, że jak się jedzie linią tramwajową numer 3 i numer 6 w kierunku Pomorzanów, przejeżdżamy właśnie ko browaru Bosman i, i naprawdę przez okna widać te wszystkie kadzie, no są niezwykle piękne. Sam browar jest zbudowany z takiej czerwonej cegły starej, no wygląda rewelacyjnie. No oczywiście można tam znaleźć takie mało, mało atrakcyjne dla turystów rzeczy, jak na przykład wielka sterta skrzynek piwnych. Oczywiście są to puste skrzynki, ja stałem na dworze. No to nie wygląda nazbyt atrakcyjnie, ale browar dla turystów i tak jest najprawdopodobniej zamknięty. Można popatrzeć sobie na niego z daleka. Nad Pomorzonami unosi się także taki o, taka wielka jakby wieża ciśnień z napisem Bosman. Nie jestem e, dokładnie przekonany co tam się znajduje w tej wieży. No może ktoś kto wie niech w komentarzu e, opowie nam tutaj. Kliknąłem w kropeczkę Poznaj Niepasteryzowane i zaraz będziemy mogli poczytać, co tam ciekawego Bosman napisał o tym piwie. Ja przepraszam bardzo za mój głos, ale już prawie półtorej godziny tutaj dywaguję na temat piwa i naprawdę moje strony głosowe tego nie wytrzymują. Ja współczuję wykładowcom, którzy kilka godzin dziennie muszą codziennie rozmawiać, a dość głośnym głosem i... no masło maślane wyszło, ale no ale zrozumieliście chyba o co chodzi. Nie jest to bynajmniej lekkie. Bosman niepasteryzowany to piwo ważone według tradycyjnych naturalnych metod przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń. Piwo to podlega dodatkowemu procesowi filtracji którego celem jest utrzymanie najwyższej jakości produktu bez potrzeby pasteryzacji. Właśnie dzięki temu procesowi nasz złocisty trunek nabiera swojego niepowtarzalnego, świeżego i wyrazistego smaku. No, a nie będę ukrywał, że, że od czasu do czasu kupuję sobie Bosmana niepasteryzowanego, no jako że jest to właśnie tutaj w Szczecinie produkt regionalny. Trzeba wspierać rodziny, rodzimy rynek, nierodzinny, broń Boże. Według mnie jest to najlepszy z posmanów, jednak specjalnie wiele mu ustępuje. Bosman niepasteryzowany jest, z tego co pamiętam, najsłabszym ze wszystkich trzech piw. Myślę, że określenie świeży tutaj Jakoś nie oddaje smaku tego piwa, nie czuć tej świeżości. Jest wyraźnie goryczkowy. No, dla mnie najlepszy bossman. I, I myślę, że nie ma się co dłużej tutaj nad tym wszystkim rozwodzić. Myślę, że dobrnęliśmy do końca naszej piwnej podróży po, po markach, które na co dzień możecie znaleźć w sklepie. Czy się podobało? Mam nadzieję, że się Wam podobało. Być może ten odcinek jest długo, dużo za długi. No jednak, jak już wcześniej wspomniałem, taki mi po prostu wyszedł. Taka różnorodność piwa tego koncernowego, najpopularniejszego, no spowodowała to, że mówiąc zaledwie kilka słów o każdym, nagle stwarza się z tego o niesamowicie długi odcinek. Zapraszam Was do komentowania, do odwiedzenia oczywiście strony podcastu. Ja się będę już z Wami żegnał. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam wszystkich ciepło i trzymajcie się. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com Opiwie po piwie brzuch rośnie.